Jak, chór, jak patrz na lola Na mogło się go patrzę jak to Karola Baczny jak dobry chłopak Moli oby z warcikiem Jak arkus na cztery i jak arkus na likier, jak arkus na łykę i arkus na weekend Jak pan luka I patrzy na ciebie, patuj na parki ja jak parku robię Na no stale nie baruję nie maruj się baracie Jak mały kobiet Na wach jakwa kobiec patrzę I nie nieważne jaki ważne Zebbie są Hajki test jak setka na Nasyt jak na burdel, w którym siedzisz to, A ty, jak się zapatrujesz na to A ty, nie patrzę jak wcześniej, już patrzę jak teraz Cały czas śmiesznie tu, bo to stop trwa ten melanz z Naszych następnych pensji pewnie nie zostanie nic Tylko zbanie chranie chranie. Nie patrzę jak wcześniej, już patrzę jak teraz Cały czas śmiesznie tu, bo to stop trwa ten melanz Naszych następnych pensji pewnie nie zostanie nic Chodź, panie, panie, panie, yeah! Patrzę jak Pablo na kartel Jak hurtownik na towar Patrzę jak ucień na mistrza Na narkomana jak monar Patrzę na hajs jak biedak Patrzę na niego jak bogacz Patrzę jak pijak na meraż, patrzę jak boli cię głowa Patrzę jak soku nas na zdobycz, nic się przede mną schowa Patrzę jak Jordan na straightball, jak Lewandowski na gola na Napijanego Zenka, patrzę jak jego żona Mariola, Patrzę jak winner na podium, jak pisarz patrzę na słowa Patrzę jak mały dzieciak, patrzę jak stary ziomal Patrzę na zdrówko, więc ziomeczku 100 lat Pisa się lód, kola. Nie patrzę jak wcześniej już, patrzę jak teraz Cały czas śmiesznie tu, bo non stop trwa ten melanz Naszych następnych pensji pewnie nie zostanie nic tylkoż banie chanie chanie Nie patrzę jak wcześniej już, patrzę jak teraz Cały czas śmiesznie tu, bo non stop trwa ten melanz Naszych następnych pensji pewnie nie zostanie nic Tylkoś banie chanie chanie we gada hey, Godem, Gadem, gadem, gadem, gadem, gadem, gadem, gadem Ej, jej, jej, sko, Co ja patrzę, co ja widzę, pytam, co, co, co Gdzie masz flaskę, czy masz łychę, czy to koks, koks, koks Ujarałem, niemożliwie się, że u, uh, u, uh, u uh. Czy ja patrzę, że coś widzę, to jest co, co Patrzę jak wariat na kaftan, patrzę jak armia na Bagdad Patrzę jak głody na chleb i patrzę jak na skankę cukru z Nie patrzę jak patrzeć nie chce, lecz nie udaje, że nie ma Jaram w pokoju to wieczne, nie patrzę czy masz coś do powiedzenia Jej, jej, jej, jej, patrzę jak Bazyliszek na drzewie, yeah, jej, yeah, jej yeah. uh -huh. Patrzę jak Marley na bongo, patrzę jak Drake na Toronto Patrzę jak patrzy się żą, bo miałem być chlepe, a czuję twój pogląd Patrzę, o co, mnie wierzę, co za ludzie. Co za ludzie. Patrzę, jak tu i lubią gdzie. Co za ludzie. Od problemów co tworzą sobie sami. Sobie sami. Patrzę na to, jak incyk na tsunami. Aj, aj, o. patrzę na to, jak incyk na tsunami. Aj, aj, o. Patrzę na to, jak incyk na tsunami. Nad tsunami. Aj, aj. Nie patrzę jak wcześniej, już patrzę jak teraz cały czas tu. Tylko spanie w hanie wit. Tylko spanie w chlanie chlanie, wit. Tylko spanie w chlanie flanie, wit.